Zapraszam! Zapraszam! Do serce świata Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozchodzam się w odmów Zmęczony tryb życia, który przypomina Kratę obraz z kicia praca do mi praca, prysznic i do spania Tydzień za tygodniem Nasze życie skraca Dobra przyszły farm, się liczy się...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 Queensborough było otwarte. Pół mostu przyszedłem na piechotę z buta, a później jakiś pickup truck się zatrzymał i nas zabrał. Ludzie jechali na wszystkim. Ja widziałem ludzi na, na ciężarówce, yy, na zderzaku od tego, od śmieciarki jechali. I gdzie tylko mogli, ludzie zatrzymywali się, zabierali ludzi i tylko przez most przewozili. A po drugiej stronie mostu już autobusy normalnie kursowały. Także to było. No i wróciłem do Polski dwa tygodnie później, po tym. Siedziałem tam dwa lata. W 2003 roku, przyjechałem tu już na stałe. Wiesz co, jak już tu przyjechałem w 2003 roku, dalej, wróciłem do tej samej szkoły, w której byłem, to jest John To jest Criminal Justice Major, nie? To jest tam... Trochę ma do czynienia, tak jak coś... Ale administracja w Polsce. Tak strasznie generalny kierunek, ale...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 Po prostu na Brooklynie jest, nie wiem co się dzieje. Na Manhattanie gość od razu idzie na, wy... na, na, na Rikers Island. Na Brooklynie go wypuszczają. Także moja praca wygląda tak, że przychodzę sobie na trzecią do pracy. Na trzecie już niby powinien być w mundurze ubrany i wszystko. Dokładnie. Tak, ale, ale czasami się spóźnić troszeczkę, to nie, nie przeszkadza. Jest zbiórka na dole. Wiesz, mówią Ci jakie jest twoje, twoje zadanie dzisiaj. Każdy posterunek jest podzielony na sektory. W zależności od wielkości posterunku ilość sektorów się różni. U mnie na posterunku jest A, B, C, D, E, F.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 Tu naokoło uh, są uh, VICE, gdzie zatrzymują się taką przestępczością bardziej zorganizowaną, są narcotics, zajmują się narkotykami, jest coś co się nazywa SNU, czyli Street Narcotics Unit, gdzie on tak, jest conditions, to e, oni na przykład na bieżąco adresują ten e, problemy na posterunku jest um, są sex crimes, jest special victims unit, jak ludzie to w telewizji widzą, tam SVU, jest, jest jednostka crime scene, gdzie jak za każdym razem masz jakieś morderstwo czy coś, oni przyjeżdżają i ten e, dowody zbierają, bl, e, ten krew, takie, takie rzeczy, masz e, masz ESU, ci co najwięcej zginęło właśnie w World Trade Center, to oni co mają, wiesz, takimi dużymi ciężarówkami jeżdżą, mają zabawki do wszystkiego. No jest mnóstwo, jest mnóstwo wydziałów.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 mówi, że on mnie pobił, widzisz, że jest tutaj, wiesz, podrapana, czy coś. Aresztujesz w do radiowozu, wiedziesz, na posterunek. Na posterunku jest wypełniane, są papierki, odciski palców, zdjęcie jest robione. Później ta osoba z posterunku, ta osoba z posterunku jest przewożona do Central Bookings, to się nazywa. Każdy, każde boro, Brooklyn, Queens, Manhattan i Bronx, Staten Island mają swoje Central Bookings, gdzie...